A ty, co robisz? Oglądam stare zdjęcia. O. To na przykład moja mama i mój tata na uniwersytecie. A to mój brat na wakacjach. <głos> Jaki mały! No. Mami, a co ty robisz dzisiaj? Ja? Ja nic. Nudzę się. I jestem trochę smutna. Dlaczego? Bo moja mama, mój tata. Moja siostra i mój brat są w Japonii, a ja tu, w Polsce.